Dziś o 1910. Dorota gacek zaprasza. Autopromocja minęła ósma. Poranek dwój. Jutro już będzie inaczej, ale dziś uczniowie mogą wciąż spać spokojnie, dopiero jutro kończy się świąteczna przerwa w szkole. Jest wtorek, 7 kwietnia, imieniny obchodzą Donat, Herman, Jan, Przecław i Rufin. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Pogoda. Polska znajduje się pomiędzy niżem z Wschodniej Europy, a wyżem z Zachodniej. Docierać będzie do nas coraz chłodniejsze powietrze, także pochodzenia arktycznego. Stąd mimo słońca, na które zwraca uwagę pan Paweł, które i nad Łodzią, i faktycznie jak patrzę w okno również nad Warszawą, no to ciepło nawet tutaj w centralnej Polsce nie jest. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Według prognoz na zachodzie Polski będzie Zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach i początkowo na Suwelszczyźnie śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Północnym wschodzie około 10 w centrum, do 13 na zachodzie. Proszę uważać na wiatr. Ma być ogólnie umiarkowany, ale jednak w porywach y, może dochodzić do 65 km y, na większej części kraju. Na wschodzie lokalnie do 70, w Sudetach do 80, a w Karpatach aż do 100 km na godzinę. Muzyka na wodzie Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu Le Concert de Nation pod dyrekcją Jordiego Sawala. Myślę, że to miły początek trzeciej godziny poranka. Ze mną już w studiu właśnie w ramach tego miłego początku trzeciej godziny Tomasz Cudowski. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry. A w drug... Przegląd prasy. A taki niepospieszny no, utwór nie, nie teraz. Mógł się, tak, nie mógł się doczekać już po prostu. Człowiek i się wyrywa. W drugim przeglądzie prasy e, z, zaglądamy najpierw do Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj wspomnienie koncertu jeszcze sprzed Wielkanocy. 2 kwietnia w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbył się świąteczny koncert ukraińskiego artysty Jurija Fedyńskiego i jego rodziny. Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę artysta dał ponad 700 koncertów charytatywnych. Wielokrotnie wyjeżdżał na front, by grać w okopach dla broniących ojczyzny żołnierzy. Pisze Łukasz Czarnecki i przypomina, że Juri Fedyński to człowiek-instytucja. Całkiem na miejscu wydaje się porównanie ze znanym z polskiego podwórka profesorem Jackiem Kowalskim, historykiem sztuki i jednocześnie bardem. Ukraiński artysta podobnie poświęcił życie badaniu dziedzictwa muzycznego swojej ojczyzny Urodzony w familii ukraińskich emigrantów z USA, Fedyński powrócił do kraju przodków i osiadł pod Połtawą. Prowadzi badania nad dawną muzyką Ukrainy, rekonstruuje tradycyjne instrumenty używane w okresie baroku oraz uczy nowe pokolenia muzyków w ramach połtawskiego cechu kobziarzy, którego jest założycielem. A w trakcie krakowskiego koncertu e, cała rodzina Fedyńskich towarzyszyła panu Jurijowi występujący z nim na scenie, ponieważ właśnie cała familia tworzy zespół muzyki dawnej, a grające i śpiewające w nim młodzi wykonawcy w niczym nie ustępują pod względem talentu rodzicom. Odwiedziny pod Wawelem stanowiły pierwszy przystanek w turne charytatywnym, mającym zaprowadzić artystów także do Wielkiej Brytanii, Szkocji, Walii i Anglii dokładnie. To ja tutaj jeszcze zaznaczę, że w, jeśli chodzi o kościół grekokatolicki, to w Polsce po raz pierwszy w tegoroczne święta były tak. tym w pełni zgodnymi z, z kalendarzem gregoriańskim, więc obchodzonymi wspólnie w kościołach prawo, prawosławnych właśnie zaczyna się wielki tydzień. Teraz sięgamy po dodatek Mój Biznes do Gazety Wyborczej. Tutaj e, niezwykły gość w przeglądzie prasy, ale t, tylko dlatego, że e, z okładki patrzy na nas Roman Gutek. A, to jest historia... E, sukcesu, e, prawdziwego a, sukcesu. Historia biznesu e, pod nazwą Gutek Film. E, całkiem niedawno działalność przedsiębiorcy doceniło Ministerstwo Kultury e, i nagrodziło złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i z tej okazji właściwie pod tym pretekstem Eryk Kielak opisuje drogę Romana Gutka niełatwą do obecnej pozycji. W rozmowie z wyborczą Gutek przyznaje, że nigdy nie myślał o karierze o karierze menadżera filmowego idąc na studia marzył, by zostać dyrektorem Domu Kultury, ale w którym miało być kino. Chciał je programować i rozmawiać z widzami o oglądanych produkcjach. Czyli raczej DKF. Raczej tak. I od, właśnie od DKF-u się zaczęło w roku 1977 w Akademikach przy ulicy Kickiego na warszawskim Grochowie, czyli w słynnym Kicu. W pierwszych dniach studiów idę korytarzem w Akademiku i widzę duży afisz. Dyskusyjny klub filmowy UBAB wznawia działalność. Okazało się, że szefową klubu jest dziewczyna z mojego wydziału. Roman Gutek zaczął odwożenia kopii filmowych, malowania plakatów i ogłoszeń. Sprzedawał też karnety i bilety. Pierwsze pokazy robił w niedalekich kinach Soku i 1 Maja. Wtedy nauczył się, jak się je organizuje, co to jest kopia filmowa i co to jest projektor. No, warto wiedzieć. Tak, no, zdecydowanie. A z czasem zacząłem wybierać filmy na pokazy, robiłem prelekcje i prowadziłem dyskusje you <laughs> w 1982 roku przeniosłem się do klubu hybrydy, gdzie mogłem rozwinąć skrzydła. No dobrze, to te początki, początki, a tajemnica sukcesu też jest zdradzona? E, tak. Tutaj jest mowa o filmach, które były, trzeba było być po prostu cierpliwym i czekać, aż te najdroższe filmy amerykańskie będą dostępne za złotówkę, czy za dolara, jak to, to mówią. E, w Te filmy właśnie, takie najbardziej popularne, były grane miesiącami w tym czasie jednak nie Nikt w Polsce nie inwestował w kina. Były do wzięcia za symboliczną złotówkę, bo nikt ich nie chciał. Z czasem sytuacja zaczęła się stabilizować. Pojawiły się przedstawicielstwa wielkich amerykańskich film dystrybucyjnych. No cała historia pasjonująca. Mogą ją też Państwo znaleźć w trochę innej wersji, w zapiskach ze współczesności. Jest taki podcast na stronie radio.pl i tam opowieść Romana Gutka. Korzystamy z niezwykłej okazji... A, Newsweek, tak. dzisiaj premierowy. Właśnie, to jest jeden z tych ty wtorków. Tygodni, tygodni w roku, kiedy dostajemy we wtorek świeżego Newsweeka, jeszcze niezaczytanego. Tutaj ciekawy artykuł, między innymi Dariusza Ćwiklaka, o nałogu społecznościowym, czyli o tym, jak użytkownicy walczą z big techami. Wyrok, jaki pod koniec marca zapadł w sądzie w Los Angeles, obserwatorzy już dziś oceniają jako początek lawiny, a, wrę tak, a wręcz przełom tytoniowy. Tak to się mówi, bo platformy społecznościowe mogą podzielić los firm tytoniowych zasypanych pozwami i zmuszonych do ugód i odszkodowań idących w dziesiątki miliardów dolarów. W kolejce czeka kilka tysięcy podobnych pozwów indywidualnych, nie licząc pozwów ze strony prokuratorów stanowych, którym znacznie łatwiej będzie udowodnić że big techy dla zysków prowadziły na rynek produkty mogące szkodzić zdrowiu i życiu użytkowników. Tu jest opis tego właśnie specyficznego wyroku Użytkowniczka przedstawiana w aktach jako pod, ukrywająca się pod akronimem KGM, a zwana też bardziej swojsko Kaylee, pozwała w 23 roku platformy społecznościowe, z których korzystałam, a dokładnie Facebook, Instagrama, TikTok, YouTube i Snapchata. Miała wtedy 17 lat i jak twierdziła potem w zeznaniach, bywały dni, że ze smartfona i apek społecznościowych korzystała nawet po 16 godzin dziennie. No i po, można było no powiedzieć właśnie. jej wola, ale wiemy, że algorytmy mają takie w sobie mechanizmy, które zachęcają nas poprzez też psychofizykę naszego mózgu, żebyśmy dalej i dalej siedzieli w tych No właśnie, a skutek jest dramatyczny. Nadmiar czasu w apkach społecznościowych zaowocował problemami psychicznymi. Nastolatka była uzależniona od smartfona, wpadała w stany depresyjne w wypaczony sposób postrzegała swoje ciało. No, opis tej historii i wszystkich kilku pozostałych odsyłamy Państwa do Newsweeka. Co robią Big Techy, czyli te wielkie firmy technologiczne, aby się przed tymi zarzutami bronić. To jest też ciekawa sprawa, a w ogóle najciekawszą sprawą jest książka Sylwii Czubkowskiej Bug Techy, która się tak. okazała niedawno. No, historia dzieje się na naszych oczach, tak. ale to przyznam, że jak, jak, jak jaśniejsza i odsłona. Tak, jeśli państwo myśleliście, że wiecie wszystko o Big Techach, to przeczytajcie książkę Sylwii Czubkowskiej. I na koniec informacja z portalu kopalniawiedzy.pl, historia akurat z dalekiej przeszłości, ciekawa, bo o tym, że jak się okazuje, Galileusz bazgrał po książkę. Ale te bazgrowy są gdzieś, jak się okazuje, bezcennym źródłem wiedzy dla naukowców. Otóż kilka tygodni temu pewien badacz z Uniwersytetu w Mediolanie przeglądał XVI-wieczną kopię Almagestu Klaudiusza Ptolemeusza, przechowywaną w Bibliotece Narodowej we Florencji. Dokonał niespodziewanego odkrycia. Wyjaśnijmy, że Almagest to jedno z najbardziej wpływowych dzieł naukowych w historii a dokładnie dzieło z II wieku, przedstawiające geocentryczną wizję kosmosu. Było ono po podstawowym podręcznikiem astronomii przez 1400 lat. No a naukowiec badający m.in. twórczość Galileusza zwrócił uwagę na liczne notatki wykonane znanym mu charakterem pisma. Notatki są bardzo techniczne. Autor starał się zrozumieć, wyjaśnić, doprecyzować niektóre kwestie matematyczne przedstawione przez Ptolemeusza. W jednym miejscu zamiast polemizować zamieścił uwagę tutaj doświadczenie mówi nam coś innego. Czyli no. taka dyskusja naukowców ze światów, można powiedzieć. Ale to, to bardzo interesujące, proszę państwa, jeżeli zajmują się państwo nauką, to y, już, y, to może warto czasem baz grać po książkach. Ale nie zachęcam. Tomasz Cudowski nie zachęcał, ja przeciwnie usłyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia. 20 minut po ósmej zabrzmiała trzecia część koncertu skrzypcowego Dedur Dur Ericha Wolfganga Korngolda w wykonaniu Wilde Frank, której towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Radia Frankfurtskiego. A dzisiaj w Filharmonii Dwójki zabrzmi inne dzieło tego kompozytora Korngolda. To będzie koncert wiolonczelowy C-Dur. Zapraszam już teraz na dwudziestą w imieniu Andrzeja Słuka. Ale teraz... Teraz to, co teraz. Czyli ym, zbliża się pora jednej z ważnych rozmów poranka. 53 Wojny, Nieznajomi, Chrzciny, Strzępy, Kruk czy Król to niektóre produkcje filmowe i serialowe, z których znany jest Michał Żurawski. Choć pochodzi z rodziny o tradycjach sportowych, zarówno on, jak i jego młodszy brat Piotr zostali aktorami. W wywiadach często deklaruje się jako ambasador Śląska, w którym się wychował. Po wielu latach intensywnej, choć raczej drugoplanowej obecności ekranowej, status gwiazdy przyniosły Michałowi Żurawskiemu rolę w serialu. Kruk w reżyserii Macieja Pieprzycy oraz Król Jana P. Matuszyńskiego. W ostatnich miesiącach można go było oglądać w dwóch najgłośniejszych polskich serialach. W Heweliuszu zagrał kapitana Piotra Bintera główną rolę, a także w Ołowianych Dzieciach z kolei historii dr jo Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 70. zwróciła uwagę na problem zatruć ołowicą wśród dzieci, wcielił się w postać majora Huberta Niedzieli. To esbek, który działając w imieniu komunistycznych władz prowadzi podwójną grę mającą pokrzyżować plany ambitnej lekarki. Z Michałem Żurawskim spotkał się Marcin Mindykowski. Piotr Binter i Hubert Niedziela to dwie postaci, z których może Pan być teraz najmocniej kojarzony, bo są to bohaterowie, czy jedni z bohaterów bardzo głośnych produkcji. Pierwszy to oczywiście jedna z postaci z serialu Heveliusz, drugi to jeden z bohaterów serialu Owiane Dzieci. No i chyba dla aktora to jest znakomita okoliczność, bo z jednej strony zagrał w dwóch produkcjach, które są bardzo szeroko oglądane, nie tylko w Polsce, jak wskazują statystyki Netflixa, ale też aktor ma szansę pokazać chyba taką samą amplitudę, bo z jednej strony. Bo można powiedzieć, taki ostatni sprawiedliwy, na pewno szlachetny, na pewno po dobrej stronie mocy. No a o Hubercie Niedzieli tego powiedzieć raczej nie można. No nie, mi się wydaje, że obie są bardzo szlachetne i mógłbym ich bronić. Niedziela to jest taki sam gość jak Binter. To samo chce w sumie uzyskać, tylko żyje w innych okolicznościach i nie ma innego wyjścia. To jest Ślązak, który w imię PRL-u i tego marzenia komunistycznego staje się Polakiem. I zaczyna funkcjonować w tym systemie, jaki na tamte czasy Polska proponowała, bezwzględnie, zgodnie z regułami gry. Więc on nie robi nic złego de facto. Oczywiście ma poczucie moralnej, pustki i tak dalej, ale to jest dobry człowiek. Też muszę panu powiedzieć, że ja w ogóle nie zajmuję się mediami, nie interesuje mnie to, czy ty w rankingach coś osiąga, czy nie. Nie mam internetu, nie mam Instagrama, nie czytam tych głupot, recenzji i tak dalej. Mam to głęboko, za przeproszeniem, gdzieś i w ogóle to do mnie nie dociera. My zrobiliśmy produkt, który już w trakcie, na przykład mówię o ołowianych dzieciach teraz, już w trakcie kręcenia, ja wiedziałem, że czując to jako Ślązak, że jesteśmy bliscy takiej prawdy, że to nie może być złe. A jak to zostanie odebrane, to od razu wiedziałem, bo wcześniej robiłem strzępy z Beatą Dzianowicz, jeszcze robiłem z kilkoma innymi Ślązakami filmy i wiem, jak trudno nam się przebić. Ja przepraszam, że taka gorść ze mnie na dzień dobry wali, ale teraz mam satysfakcję, bo mój produkt śląski odniósł sukces, bo nie miał innego wyjścia. I to jest dokładnie to, czego ja nienawidzę w moim zawodzie, oceniania i nagród. To, jak w filmie jest odebrane rola, scenografia, cokolwiek w filmie, to jest kwestia indywidualna, absolutnie indywidualna. Tak samo jak po przeczytaniu książki, każdy ma inne wyobrażenia na temat tego, co się przed filmem wydarzyło. Jak można dawać nagrody za najlepszy film, za najlepszą rolę. Jednemu się podoba Deniro, drugi lubi jak gra Al Pacino, a inny jeszcze Jim Hackman. No i weź tutaj nagrody dawaj. No, pozwoliłem sobie porównać nasz zawód do księgowego. W sensie takim, że to jest tak zwykły zawód, jak zawód księgowego. Tylko okoliczności i turbulencje i wiatry, które tego zawodu wieją, powodują, że ludzie myślą, że my jesteśmy kimś, nie, nie wiem, niezwykłym ludźmi. Też się trochę śmieję, że właśnie wszyscy grają. Cały czas wszyscy grają. Pani gra, my gramy. No tak, tylko pewnie nie wszyscy są za to opłacani i nie wszyscy uczynili z tego sposób na życie. Totalny przypadek. 90% aktorów, jakby się ich spytało, dlaczego zostali aktorami, to z lęku głównie, tylko nie przyznają do tego. A reszta powie, że to był przypadek. Tak jak w moim przypadku to był przypadek. Ja się założyłem z kolegą na treningu, że się dostanę ze do szkoły teatralnej. Jestem tu, gdzie jestem. A to jest jeden z najłatwiejszych zawodów, dobrze płatny przy okazji, no tylko jest elitarny dlatego, bo no niestety nie każdy jest w stanie cały czas grać. Natomiast cieszę się, że marzenia się zaczynają spełniać, że to jest coś takiego, że tematy, które producenci ryzykują z tematami, to jest coś takiego, że te tematy to już nie jest takie, że zrobimy film o Monte Cassino albo trzeba zrobić znowu o bitwie pod Grunwaldem albo adaptację następnej lektury szkolnej, tylko zaczyna się ryzykować, szukać takich tematów, które do tej pory byłyby w ogóle spalone. I to jest fajne, no. To akurat sobie cenię w tym całym McDonaldzie Netflix-owskim, bo to z jednej strony my na to narzekamy, a z drugiej strony to nam daje pracę i też fantastyczne możliwości. Mam takie jak ołowiane dzieci. Jestem totalnie dumny z tego projektu. Jestem Maćkowi tak wdzięczny i Kolczukowi i Jakubowi scenarzyście. Dla mnie Śląsaka to jest po prostu największy prezent. Szkoda, że Kuc nie żyje, bo on był zachwycony. Czy sięgam? No ale chyba jednak część osób poczuła, że ten serial nie do końca buduje pozytywny wizerunek Śląska. Część Ślązaków poczuła się w jakiś sposób być może dotknięta takim stereotypowym ich zdaniem, portretem Śląska jako zacofanego, biednego, nieświadomego, niedbającego o swoje dzieci. Wśród Ślązaków również się zdarzają ortodoksi lewicowi, prawicowi, centrowi i tak dalej. Ja podejrzewam, że tu komuś się nie spodobałoby z jakimś takim bardziej, powiedzmy, konserwatywnym Ślązakiem, który chciałby, żeby obraz Śląska był zawsze piękny i taki jak w polskiej literaturze polskiej. Polska jest za czasów rozbiorów przez Mickiewicza i Słowackiego opisane jako sielanki i tak dalej. Ja jestem dość świadomym człowiekiem i wiem, że takie falenie Śląska i wyciąganie tych wszystkich najfajniejszych tych to też też ja czasami przeginam specjalnie w tych wywiadach, bo też jakby walczę ze stereotypem z drugiej strony, nie? Z tamtej strony jesteśmy jednak no tymi co, jak chorągiewka macha w tę stronę, gdzie wiadr zawieje. Tu trochę Niemcy, trochę Czesi, nie wiadomo kim my jesteśmy. Ja się bardzo z tego cieszę, że pochodzę z takiego pogranicza, bo też mi to daje inną świadomość na historii tego kraju trochę. Wchodzenie w takie fantazyjne o sielankowym wszystko było mimo brudu i przemysłu, takiego, że kobiety rządziły i takie, to też jest trochę przeginka w drugą stronę. Więc ja rozumiem, że tych konserwatystów śląskich może to zaboleć, ale ja z tego, co pamiętam, to pamiętam taki syf. Wiadomo, że te rodziny śląskie no, walczyły z wiatrakami, bo do lat 90. mniej więcej naprawdę tam się nie dało oddychać. To nie jest fantazja z tym, że te okna trzeba było myć po parę razy dziennie, bo no, tak wyglądał Śląsk. I nawet jeżeli się zdarzały rodziny śląskie, które naprawdę kultywowały ten taki bardziej ludyczny sposób uprawiania tej śląskości, czyli w tym całym syfie, w tym brudzie, w tych brudnych familokach czarnych, w środku było kolorowo, to się zdarzało. Ale to nie były nagminne przypadki, to raczej była mniejszość z tego, co przynajmniej opowiadali mi dziadkowie, z tego co sam na własne oczy widziałem mnie to wcale tak wesoło nie wyglądało kiedyś, to było po prostu jak w germinalu. No, pył było widać głmokiem. To nie są żarty, ta ołowica to nie jest fantazja, nie? No, to się działo. Wielu aktorów boi się tak zwanej szuflady. To znaczy, jeżeli sprawdzą się w jakiejś roli, to być może będą potem obsadzani tylko w podobnych. Mam też wrażenie, że wielu polskich aktorów odczuwa głód komedii czy kina bardziej gatunkowego, ponieważ jednak ta dominująca twarz naszego artystycznego kina to minorowe i raczej smutne tony. Czy panu też brakuje takich propozycji wśród tych, które pan otrzymuje? Nie, chyba jak się wejdzie na film web, tak, to jest taka ta wiodąca ta i się zobaczy ostatnie 10 filmów, to mam tam z 10 filmów chyba trzy albo cztery komedie, więc nie narzekam. Znaczy wiadomo, że jest coś takiego, że ja jestem wielkim, zwalistym chłopem, to nie dostanę, nawet nie wpadnie im do głowy, że mogą mi zaproponować postać, nie wiem, neurotycznego albo jakiegoś w ogóle wycofanego, autystycznego gościa. Zresztą od takich ról zaczynałem moją karierę teatralną. Kariera może dużo słowa, ale od tego się zaczynało. Grałem postaci raczej autystyczne niż twardych, wielkich chłopów, nie? Bo byli reżyserzy, którzy i właśnie ryzykować. Wiedzieli, że może koleś zagra coś na przekrój i to będzie ciekawsze. I okazywało się to ciekawsze. W kinie na razie jeszcze trudno mi się poza Maćkiem, wieprzycą, który daje mi propozycje takie trochę nie wprost. Nie do końca zawsze. Gdzieś tam odchodząco od tego, jak mnie ludzie postrzegają, no to mam tą frajdę, że, że gram. Ale oczywiście, że chciałbym być zaproszony na casting do roli, która mentalnie w ogóle do mnie nie pasuje albo 90% ludzi by w ogóle na to nie postawiło. też, że czekam na takie propozycje. Znaczy ja nie narzekam bo bardzo dobrze się ostatnio powodzi. Jestem szczęśliwym człowiekiem, który Płaci rachunki, mając trójkę dzieci, po prostu daje radę i absolutnie nie narzekam. Brałem bardzo fajne zawody. jestem szczęśliwy z tego, ale no wiadomo, że jak dostaje się palec, to chciałoby się aż połopieć rękę. Nie, ja jestem absolutnie spokojny. Jestem spokojny, bo mam parę fajnych pomysłów, które mam nadzieję się uda zrealizować. Właśnie wykorzystując w taki merkantylny sposób to, że teraz jestem, jak to niektórzy mówią, na fali. No to jeżeli państwo na przykład szukują jakiś filmowy lub teatralny projekt i szukają subtelnego intelektualisty, no to kto wie, może właśnie Michał Żurawski, z którym rozmawiał Marcin Mindykowski, a który zasłynął ostatnio rolami w serialach Heweliusz w reżyserii Jana Holubka oraz Ołowiane Dzieci Macieja Pieprzycy. prawie 34 minuty po godzinie 8 wybrzmiała kompozycja Morisa Ravela w interpretacji Tria Vanderer. Gość poranka Witam serdecznie Paulinę subocz Białek, redaktorkę serii w Państwowym Instytucie Wydawniczym Nowej zupełnie serii Polskie Prozy, ale takiej serii, która przywracać ma naszej pamięci polską dzieła nieco zapomniane, już te dawne, które miały swoją edycję. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zaczynają państwo obłędem Jerzego Krzysztonia. To jest trzytomowe dzieło, które już jest w księgarniach. Dlaczego takie y, mroczne otwarcie? <śmiech> Bo to bardzo jest y, mroczna książka. Ci z państwa, którzy są z nami od szóstej, słyszeli fragment słuchowiska na jej podstawie też wstrząsającego. Tak. No, to jest monumentalne dzieło przede wszystkim. Ono wypełnia wszystkie wyznaczniki Idei serii. Jest arcydziełem. Jest literaturą wybitną, ale nieco zapomnianą. I choć miała swoją recepcję, powiedziałabym nawet taką doskonałą, w czasie, kiedy została wydana. Czyli to były połowa lat 70., tak. 70 76. 80 rok dokładnie była premiera y, w Państwowym Instytucie Wydawniczym pierwszego wydania. Y, choć książka złożona była do druku w 1979. Natomiast zeszła się, że tak powiem, na pniu. I, i była, była no, bestsellerem w owym czasie. Natomiast y, no, jest, spełnia wszystkie wyznaczniki serii którą zainaugurowaliśmy w tym roku. Przede wszystkim y, to jest literatura, która jest bardzo aktualna i uniwersalna i choć osadzona w jakimś konkrecie historycznym, bo to też przede wszystkim no, no niesamowity epos o PRL-u, o systemie i też o jednostce wrzuconej w system, to też opowieść bardzo uniwersalna i osadzona oczywiście na biografii Jerzego Krzysztonia, ale bardzo współczesna. No właśnie, bo tak zastanawiałam się oczywiście pewnie ta niedawna rocznica, 95. rocznica urodzin Jerzego Krzysztonia, y, też dla polskiego radia, bardzo ważnej postaci, wieloletniego kierownika redakcji Słuchowisk, również prowadzącego taką słynną audycję Poczta Literacka. Człowieka, który ogromnie przeżył stan wojenny i to, co się stało z Polskim Radiem właśnie w tym momencie. On zginął śmiercią samobójczą w 1982 roku, choć już od wielu lat zmagał się właśnie z problemami psychicznymi. Państwo zdecydowali się wydać tę książkę bez jakiejś przedmowy czy posłowie, które odnosiłyby na przykład właśnie treść książki do biografii autora, czy, czy w jakikolwiek inny sposób ją roz, rozczytywały. Po prostu zostawiają państwo czytelnika z trzytomowym dziełem. Tak. Jest to też y, jakiś zamysł tej serii, żeby ona nie, ta, ten aparat pomocniczy będący opracowaniem książki y, nie zasłaniał samego dzieła, ale też żyjemy w czasach, w których wiele rzeczy możemy sobie sami sprawdzić. Więc y, takie opracowanie krytyczne prawdopodobnie jeszcze, no dobrze by było, gdyby spotkało obłęd, bo to jest książka, która naprawdę wymagałaby no, opracowania i nawet monografii um, i uwspółcześnionej. Natomiast umieściliśmy tam notę edytorską, która wyjaśnia wszystkie no, nasze po prostu, prace redakcyjne, które zostały popełnione na tym dziele. No i też jakiś zamysł po prostu wydania tej edycji w, w takiej, a nie innej formie w trzech częściach, nie w jednym tomie. To też jest ukłon w stronę maszynopisu, na podstawie którego została opracowana ta edycja. No I... bo tam jest też pewien podział, prawda? Treść jest rozdzielona na moment popadania w szaleństwo, popadania w poddawania się w pewnym sensie objawom schizofrenii. Później jest ten moment szpitala, ten czas leczenia, no i taka powiedzmy nadzieja na powrót do zdrowia. Tak, tak. Można tak w skrócie opisać te warstwę treści. Obok tego też myślę, to taki zespół urojeń, bo to też jest, jest sklasyfikowane bardzo ściśle. W powieści, co to jest za jednostka chorobowana. Natomiast też jest to opowieść, no to jest powieść i historyczna, i bardzo psychologiczna, i te, też epos, o, o czym wspomniałam wcześniej, o, o systemie, o, o też o świecie, ale szukałabym tam też wątków i duchowych, i jakichś metafizycznych, bo tę powieść na pewno można czytać na wiele poziomów. Tu chętnie przywoływałabym taki termin z modernizmu powieść worek, mhm. e, więc to też na pewno jakoś gatunkowo gdzieś się tam w tym realizuje. E, obłęd Jerzego Krzysztoń, natomiast to jest naj, naj, naj, najbardziej dojrzałe dzieło tego autora. Wątki radiowe również są bardzo istotne e, i, i cała Warszawa, bo to jest właściwie jak na, na mapie rozrysowane e, można sobie bardzo dobrze to wszystko odtworzyć na podstawie tego, co tam się wydarza i, i perypetię. Bohater jest reporterem tak, tak, e radiowym. Wędruje z ucherem pod, pod, no, zawieszonym na pasku. Z magnetofonem i, tak, starym. Tak, tak, tak. I też rozmawia i też to sposób, w jaki postrzega ludzi jest bardzo charakterystyczny. Zastanawiałam się, bo tak jak pani zwróciła już po uwagę, ta powieść jest mocno osadzona w historii. Część właśnie z tych urojeń możemy przypisywać opresji systemu. Tam, jakby no, to jest znakomicie y, stylistycznie rozpisane w taki sposób, że my jakby do, czytając doświadczamy tej opresji, jakiej poddawana jest jednostka cały czas nadzorowana, kontrolowana, y, ale domyślam się, że też to, że zdrowie psychiczne, czy w ogóle to, co się dzieje z naszą psychiką dziś jest jednym z takich tematów bardzo często podejmowanych, to powoduje, że liczą państwo też na taki bardziej uniwersalny odbiór tej powieści. Tak, też jest ideą serii właśnie, żeby te powieści które no, bardzo dawno ukazały się, też w planach są książki sprzed stu lat, mam nadzieję, że to się powiedzie, ale jak najbardziej właśnie, żeby wpisać je w nowy kontekst, w, w współczesne czasy i też no, chociażby przez ten psychologiczny aspekt, no, też wrażliwość układów nerwowych na właśnie różne takie sytuacje, o których pani wspomniała, czy dotyczące właśnie jakiegoś e, globalnego e, aspektu, czy, czy krajowego, czy w ogóle nawet właśnie rodzinnego i takiego w takich społecznościach większych czy mniejszych wpływającego po prostu na nas i na naszą psychikę, to na pewno z pewnością jest bardzo aktualny temat i to też myślę, że jest miarą dzieła, że to się nie zastarzało, mimo tego, że było właśnie w jakimś kostiumie historycznym, prawda? I też um, pokazuje wnętrze człowieka, do, doznania człowieka, który przeżywa y, chorobę psychiczną. To jest y, w pewnym sensie, no trudno to nazwać świadectwem, to nie jest książka non-fiction w żadnym stopniu, to jest właśnie literatura bardzo finezyjna stylistycznie, ale z drugiej strony strony jednak pozwala gdzieś wejść w to doświadczenie, które dla osób zdrowych jest obce, niekiedy yy, trudne do pojęcia, trudne do zaakceptowania. Taka powieść, ona jest nie jest łatwa w lekturze, ale pozwala się chociaż odrobinę zbliżyć. Tak, otóż to. I też, no powiedziałabym, że oprócz tego, że jest bardzo wyrafinowana i, i jest wysoka świadomość też twórcza, więc możemy ją czytać na wiele, wiele poziomów, to też jest bardzo krystaliczna proza. Jest napisana językiem dostępnym do, dla współczesnego odbiorcy, właśnie bez konieczności jakiegoś pomocniczego aparatu. No a oprócz tego właśnie zabawa konwencjami, stylami i taka właśnie wysoka świadomość też rytmu jakiegoś falowania tej prozy. Ona jest też niezwykle plastyczna, i to, o czym pani powiedziała, że my mamy dostęp do wnętrza mózgu, do wnętrza umysłu i jakby możemy właściwie doświadczać tego, co, czego doświadcza sam protagonista, to jest, to jest majstersztyk też, żeby móc się poza to wydostać, bo to, tak jak pani wspomniała, jest literatura non-fiction, ona jest absolutnie oparta na biografii Jerzego Krzysztonia i na jego e, doświadczeniach. I, no I jasne, że za tą książką stoi biografia, natomiast ja myślę, że on jakoś przekracza to swoje doświadczenie, dlatego mamy do czynienia z literaturą najwyższych lotów. Jest jest już w zapowiedziach kolejny tom z tej serii. I no, tutaj, jeżeli myślą Państwo, że z majem przyjdzie jakaś książka o miłości, nieznany, a wartościowy, historyczny romans, nie. Proszę Państwa, to będzie kolejna książka zanurzona w mroku wertepy Leopolda Buczkowskiego. Tak, tutaj jest też taki pomysł, żeby wznowić właściwie większość utworów Leopolda Buczkowskiego. Też myślę, że to idealnie się wpisuje znowu w zamysł serii, czyli wybitne, wielkie książki choć nie zawsze arcydzieła, ale po prostu taki rodzaj dobrej powieści, dobrej książki, dobrej literatury, czy też małych Prus, bo to mogą być również nowele i opowiadania. Wertepy to jest jedna z... No to jest pierwsza powieść Leopolda Buczkowskiego. 1947. Tak, pierwsze jest. wydanie, a dotyczy wydarzeń międzywojnia we wsi podolskiej. Tak, to jest galicyjska miejscowość i też właściwie no, taka opowieść z... no powiedziałabym, że dzisiaj może mało w ogóle dostępna, bo też to opowiada o tym oczywiście tyglu z Kresów, więc też ta polszczyzna jest no, specyficzna, bardzo swoista i też taki zamknięty mikroświat. Natomiast to jest też taka powieść tworzona ze szczątków. Gdzieś jakieś fragmenty tej powieści zostały zaginione w tej zawierusze wojennej, więc on ją odtwarzał z fragmentów i ona taki rodzaj fragmentaryczny zachowała swój w tej edycji. Myśmy porównali wszystkie edycje, to też jest zamiarem serii właśnie, żeby je kontaminować z różnymi edycjami, wydaniami i, i przeglądać, i jakoś współcześniać pisownie, ale bardzo delikatnie i właśnie dla tego pierwowzoru. Natomiast właśnie Wertepy to też ciekawy przypadek takiej powieści konglomeratu właśnie takich mikrofalujących falujących epizodów narracyjnych. Też ciekawa formalnie, no też mówię z perspektywy filologa gdzieś jako afi afirmator formy. Bardzo mnie to ciekawi, no ale to jest, to jest przede wszystkim literatura, która się absolutnie nie zastarzała. No i myślę, że na Wertepach Buczkowskiego nie poprzestaniemy. Tak samo jak na Obłędzie Jerzego Krzysztonia. Mam nadzieję, że uda się też wznowić jeszcze inne utwory i tytuły tych autorów. A jeśli chodzi o Krzysztonia, tutaj też państwo dokonywali pewnej pracy edytorskiej, prawda? To mówi pani, wspomniała pani o tej nocie. To jest też takie dzieło, które po raz pierwszy jednak ukazało się w swoich czasach, a więc było poddawane cenzurze. Tak, otóż to. Do awertebów akurat dołączyliśmy jeszcze, powiem, słowo słowniczek tych, tych no właściwie idiomów, tych fragmentów też wypowiedzi bohaterów, więc niektóre nasze edycje będą zawierały jakiś taki dodatek edytorski. Natomiast jeśli chodzi o obłęd Jerzego miałam zaszczyt i też okazję e, pracować na rękopisach i maszynopisach przechowywanych obecnie w Bibliotece Narodowej, w archiwum i nie udało się przewrócić bardzo dużo fragmentów i też no, i takich nawet powiedziałabym całych, całych kawałków, czy pojedynczych słów i wyrazów, e, które cenzura no, zatrzymała. E, także no, dostajemy najpełniejszą w tej chwili edycję tego utworu. Mieliśmy do czynienia z bardzo wysoką, e, no, wysoce ocenzurowanym dziełem od politycznych, systemowych, po Obyczajową. także myślę, że ta proza dzisiaj po tych drobnych korekturach, drobnych, ale licznych, tak bym powiedziała, no, zyskuje więcej więcej takiego charakteru i, i myślę, że jest najwierniejsza zamysłowi autorskiemu Krzysztonia. Myślę, że jeżeli państwo choć trochę, nawet opowiadań czytali tych autorów, czyli Krzysztonia, czy Buczkowskiego, to wiedzą państwo właśnie jak wysoko artystyczna jest to proza i, o, ale właśnie również również z takim raczej mrocznym odcieniem. Jak wyglądają państwa dalsze plany? Wspomniała pani, że ponad stuletnie książki również zamierzać. Ja spodziewałam się, że raczej to będą te z powiedzmy drugiej połowy XX wieku nieco zapomniane. Jedna z naszych słuchaczek pisała o idąc, idzie skacząc po górach Andrzejewskiego. Być może Andrzejewski również zasługiwałby na przypomnienie, No, ale pani mówi, że sięgniecie nawet głębiej. Tak. Sama nazwa polskie prozy trochę nawiązuje. Do znanego, znanego filmowego obrazu Polskie Drogi, więc właśnie tą wertepową drogę wybraliśmy, i też nie będzie się tą serią rządził żaden dyskurs kalendarza i chronologia, więc też no, w różne rejestry czasowe będziemy wędrować. Ale też pojawi się powieść, i to już będzie kolejna z części naszej serii: Całe życie Sabiny Heleny Boguszewskiej, powieść z lat 30., czyli okres międzywojenny. To jest, powiedziałabym, jedno z szczytowych osiągnięć prozy realizmu psychologicznego. To obok cudzoziemki jedna z najlepszych realizacji tego, tego gatunku, ale również opowieść powiedziałabym taka no, przeglądająca się w swojej rzeczywistości właśnie w, poprzez chorobę nieuleczalną bohaterki. Natomiast też pragnęłabym bardzo przywrócić dla naszej literatury krajowej no, prozę emigracyjną, czyli literaturę, która w ogóle jeszcze w kraju się nie ukazywała. Mamy w planach edycje dzieł, które będą po prostu pierwszymi krajowymi edycjami. I tutaj faktycznie no, dominuje ta literatura z początku XX wieku i trochę późniejsza. Także literatura emigracyjna, krajowa z różnego okresu i zapomniana i także też wznawiana, może jakoś funkcjonująca w takim powiedziałabym obiegu, jeszcze świadomości historyczno-literackiej. Natomiast dla współczesnych, czy młodszych pokoleń może w ogóle zupełnie nieznana. No myślę, że to jest, jest prawdopodobne. Zastanawiam się, bo to są duże przedsięwzięcia, ja raczej nie spodziewam się, żeby te książki miały szansę wskoczyć na listy bestsellerów, pomimo, że są wybitnymi dziełami literackimi. To taka trochę działalność misyjna, prawda? Kto państwa inspiruje? Znaczy, jeżeli e, oczywiście są tu jakieś potrzeby, inspiratorów, nie wiem, bardziej akademia, czy środowiska literackie, które do, domagają się wartościowej pożywki, nie tylko współczesnej? No bardzo dobre pytanie i trudne. Nie wiem, czy, czy zdołam odpowiedzieć. Ja myślę, że no w ogóle misją państwowego Instytutu Wydawniczego jest wydawanie dobrej literatury, zapomniane też wznawianie klasyki, ale też myślę jakaś taka osobista perspektywa. No, rynek, rynek książki jest przesycony i nową literaturą, i też, i też starszą. Czy po prostu tak, jest tak. produkcja literacka też bardzo w tej chwili intensywna. Tak, tak. Natomiast są książki, o których się nie, nie zapomina i one sobie, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrze radzą w takim obiegu, nawet nieprofesjonalnym. I myślę, że no, no wielkie, wielkie dzieła gdzieś po prostu zawsze nam, no, przynajmniej potrzebujemy ich, tak myślę, po prostu potrzebujemy ich, żeby były obok nas. Powinniśmy mieć szansę do nich, tak. do nich zajrzeć. Bardzo się cieszę, że państwo podjęli taką próbę, żeby no właśnie dać nam szansę. Tutaj Tomasz Cudowski narzekał na słabe wydania dawnej, znakomitej też fantastyki naukowej polskiej, na to, że te książki, nawet właśnie wydania antykwerczne po prostu rozpadają się w rękach. No tutaj, kiedy sięgniemy. Potem w trzech tomach wydany obłęd mamy pełną przyjemność takiej klarownej lektury. Także bardzo serdecznie dziękuję Paulina Suboczbiałek, białek redaktorka serii Polskie Prozy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do przeczytania. Za niespełna 7 minut będzie godzina dziewiąta, więc nasze spotkanie wtorkowe pierwsze poświąteczne powolutku dobiega końca. Jestem państwu tra tradycyjnie winna informację, kto otrzyma płytę tygodnia. Tym razem powędruje ona do pani Małgorzaty to płyta Perfectionist Jerzego Maksymiuka. Pani Małgorzata z Gdańska będzie się nią cieszyć, a mam nadzieję, że pan Tadeusz z Poznania ucieszy się z muzyki kameralnej Romana Palestra. Jedna ze słuchaczek pytała też, jaką książkę polecała Dobrawa Czocher w swojej rekomendacji wtorkowej. To były rozmowy o muzyce. Taki jest tytuł książki, a prowadzą je pisarz Haruki Murakami i e, r, dyrygent również japoński Sej G. Odzała. Także proszę Państwa rozmowy o muzyce. Ciekawa jestem sama, co wiolonczejska Dobrawa Czocher zaproponuje nam w jutrzejszym poranku, który przygotowuje i poprowadzi dla Państwa Marcin Pesta, a przed mikrofonem dwójki już za chwilę zasiądzie Agata Kwiecińska. Ja tymczasem dziękuję serdecznie w imieniu Klaudii Baranowskiej, która przygotowała muzykę, Katarzyny Witz-Williams, która przygotowała zawartość audycji i własnym Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Magdalena Wojturanis zostaje z Państwem na dłużej.